Nie żyje Wiesław Myśliwski, prozaik, dramaturg i eseista, dwukrotny laureat Nagrody Literackiej Nike, autor powieści Traktat o uskaniu fasoli czy słynnego eseju Kres Kultury Chłopskiej. W audycji Polskiego Radia w 2012 roku Wiesław Myśliwski mówił, że pisząc książkę nie ma jej planu. Gdybym wiedział jaki jest koniec książki, to bym nie pisał, ponieważ czułbym to nawet jako jakiś rodzaj oszustwa wobec czytelnika. On tak samo nie wie, kiedy czyta, jaki będzie koniec książki. To książka mi podyktuje ten koniec dopiero. Książki Wiesława Myśliwskiego przetłumaczono na ponad 20 języków. Wiele doczekało się adaptacji filmowych i realizacji teatralnych. Wiesław Myśliwski miał 94 lata. To kolejny krok do zwiększenia bezpieczeństwa. W Zielonce podpisana została umowa na budowę Centrum Serwisowo-Produkcyjnego Rakiet Kamer. Kontrakt zakłada też budowę hali produkcyjnej dla elementów systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Polska musi zwiększać swoje zdolności produkcyjne, mówi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Musimy sobie odpowiedzieć na jedno proste pytanie. Czy w momencie wojny jest możliwe przeprowadzanie produkcji albo remontów w Korei Południowej czy w Stanach Zjednoczonych? Takiej możliwości nie będzie i dlatego Polska właśnie w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, z krajami, które są dla nas kluczowe, musi budować zdolności produkcyjne u nas. Inwestycja zwiększy też potencjał produkcyjny i logistyczny w wojskowych zakładach elektronicznych. Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego w całym kraju zgłaszają problemy dotyczące egzaminów teoretycznych na prawo jazdy. Baza pytań dostarczana przez Ministerstwo Infrastruktury była nieaktualna. W związku z tym w Poznaniu przez wadliwe pytanie jedna osoba nie zdała egzaminu teoretycznego, mówi dyrektor Poznańskiego Wordu, Włodzimierz Bogaczyk. Na bieżąco, jeżeli ktoś nie powie, proszę pana czy proszę pani, to pytanie było niedobre, no to my nie wiemy, że coś się nie stało. Będziemy oddawać jej pieniądze za egzamin teoretyczny, ponieważ ona już później zapisała się drugi raz i zdała. W sumie w bazie pytań losowanych przez przy egzaminie teoretycznym na prawo jazdy w całej Polsce stwierdzono 8 wadliwych pytań w całym kraju. Z tego powodu poszkodowanych zostało 21 osób. To są aktualności jedynki. Donald Trump ma nadzieję na porozumienie z Teheranem. Prezydent USA mówił o tym na pokładzie Air Force One. Stany Zjednoczone prowadzą z Iranem rozmowy bezpośrednie i pośrednie, a nowi irańscy przywódcy wykazują się rozsądkiem. Myślę, że zawrzemy z nimi umowę, jestem tego pewien, choć możliwe oczywiście, że to tego nie dojdzie, ale mamy już zmiany przedstawicieli reżimu, ponieważ część z wcześniejszych, najważniejszych władz została już zdziesiątkowana. Wszyscy wyginęli, kolejni, którzy przyszli później są już prawie martwi. Ci, z którymi teraz mamy do czynienia są innymi ludźmi niż ktokolwiek wcześniej. To zupełnie inni ludzie, którzy wydają się być o wiele bardziej rozsądni. Między stronami próbuje mediować Pakistan. Jego władze zapowiadają w najbliższych dniach rozmowy o końcu konfliktu na Bliskim Wschodzie. Jednocześnie jednak, według doniesień, amerykańskie wojska umacniają swoje pozycje w regionie, a Teheran ostrzega, że odpowie, jeśli amerykańscy żołnierze znajdą się na jego terytorium. To był aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Nad Polską przewaga chmur i opady deszczu, szczególnie na zachodzie i na południu kraju. Najchłodniej dziś na zachodzie od 4 stopni 6, na wschodzie do 8 lokalnie w centrum. Ciśnienie w Warszawie to 1000 hektopaskali. Klimat. Jakość powietrza w Katowicach i miejscami w Warszawie jest umiarkowana, na zachodzie kraju i na północnym zachodzie bardzo dobra. W pozostałej części Polski dobra prawie połowa energii pochodzi obecnie z odnawialnych źródeł. Jedynka. Polskie Radio. 9 po 12. W samopołudnie. Kierowcy czekają na tańsze paliwo. Nowe ceny powinniśmy zobaczyć jutro. Deklaracje, że konflikt zakończy się jutro, słyszeliśmy yy, wielokrotnie. Uznaliśmy, że decyzję o trzeba podejmować jednak roztropnie. Koniec z łukiem i pachołkami grozy. W drodze są zmiany w egzaminach na prawo jazdy. Tego typu egzamin nie funkcjonuje już w większości krajów europejskich. W programie również MSZ odradza wszelkich podróży na Kubę. Problem Sytuacja jest fatalna. Mamy problemy polityczne i gospodarcze. Kryzys wszelkiego rodzaju. A skoro myślami wielu z nas jest już przy świętach, to powiemy, jakiej możemy się spodziewać pogody. Karol, Słówka, to jest w samo południe. Jutro paliwo na stacjach powinno być tańsze, zapewnia rząd. Sejm i Senat przygotowały, a prezydent podpisał ustawę nazywaną CPN, ceny paliw niżej. Zakłada obniżenie akcyzy i VAT-u, kontrolę na stacjach, podatek od nadmiarowych zysków oraz wyznaczenie ceny maksymalnej. W skrócie, jednorazowa obniżka powinna wynieść około złotówki i 20 groszy. Łączymy się z naszym reporterem, reporterem Maciejem Szefferem, który jest przy stacji w pobliżu Poznania. Dzień dobry. Dzień dobry, U kłaniam się. Ciebie, rozumiem, nadal obowiązują stare, czyli rekordowe ceny. Jeśli 8,37, które widzę teraz za litr oleju napędowego, to cena rekordowa, to możemy to tak ująć, ale myślę, że na autostradach te ceny są wyższe, a i w innych regionach Polski, jak podpowiada mi doświadczenie, te ceny też bywają zróżnicowane. E, jakie są zależności między cenami paliwa, to jest dość e, istotna sprawa. O tym mówił mi dziś rano wprost jeden z kierowców.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 To był jeden z kierowców, z którym rozmawiałem tuż po szóstej rano, kiedy on był w drodze do pracy, ale myślę, że kluczowa jest kwestia dotycząca tego, czy ta ustawa, czy te regulacje, one wchodzą faktycznie no z dnia na dzień. Miało to, Wiemy, że już wszystkie potrzebne decyzje zapadły. To co się dzieje w takim razie teraz? Dlaczego ta obniżka dopiero będzie widoczna jutro z tego, co mówi rząd? Według tego, co mówi rząd, bo i ja się powołuję na te ustalenia, chodzi o konieczność dostosowania kas fiskalnych i wszelkich fiskalnych urządzeń do nowych regulacji. Przyznam, że dla mnie jako także kierowcy brzmi to dość enigmatycznie, bo jako kierowca i yy, też chciałbym po prostu widzieć te zmiany tak właściwie od razu, z godziny na godzinę, ale kierowcy mówili mi dziś o swoich nadziejach i oczekiwaniach w związku z tymi niższymi cenami paliw. Złoty 50. Raczej wątpię. No niestety, co poradzić. Dopóki nie zobaczę, to nie uwierzę. Jestem bardzo mocną optymistką, także tak wierzę w to. Dzisiaj nie patrzyłam, wczoraj wytankowałam trzy dni temu i płakałam. Maćku, wokół obniżki akcyzy trwa spór polityczny, to wiemy. Co ciekawe, spór jest też o to, kto jako pierwszy wpadł na pomysł obniżania akcyzy. I faktycznie podczas czwartkowej konferencji prasowej w Sejmie mówił o tym Przemysław Czarnek i oceniał, że rozwiązania proponowane przez rząd były złożone w projekcie ustawy właśnie Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości już na początku marca. Tymczasem o zmianach cen my tak głośno i o tym haśle słyszymy z ust premiera. Mówię tu o haśle CPN, czyli ceny paliwa niżej, który polega na obniżeniu VAT-u -y, VAT i akcyz na paliwa oraz wprowadzeniu maksymalnej ceny sprzedaży detalicznej. No i warto przypomnieć, Tutaj jak o tym, o tej całej sprawie mówił Janusz Cichoń z koalicji obywatelskiej na antenie radiowej jedynki właśnie mówił, że po wprowadzeniu nowych regulacji konieczna może być racjonalizacja wydatków i szukanie oszczędności. To będzie wymagało jednak szukania innych dochodów z jednej strony, z drugiej na tym etapie, na krótką metę szukać raczej musimy oszczędności. Jeśli chodzi o rozwiązania podatkowe, to raczej mówimy o perspektywie przyszłego roku, ewentualnie wrócimy do kwestii związanych z akcyzą chociażby. Z kolei senator Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Skurkiewicz, także na antenie radiowej Jedynki skrytykował Orlen za politykę cenową. Jak cenił w pierwszym programie Polskiego Radia nie było powodu, by koncern podnosił ceny hurtowe paliw. Orlen podniósł cenę paliw w hurcie o 300 zł na metrze sześciennym. To cena za paliwo dzisiaj, za baryłkę ropy naftowej, to do Polski przypłynie dopiero za trzy tygodnie, może miesiąc. A te wszystkie komentarze zebrał z nami Maciej Szefer, do którego jeszcze dziś wrócimy. Dziękuję bardzo Maćku. Dodam tylko, że poprosiliśmy już o komentarz w sprawie tych podwyżek tego weekendu. Otrzymaliśmy odpowiedź, że nie były one ponad to, co działo się na światowych rynkach. Do tej sprawy oczywiście jeszcze będziemy wracali. Rozmowa dnia z nami połączony jest dr Adam Karpiński, ekonomista Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu, witam serdecznie. Czyli obniżanie cen na stacjach jest bardziej skomplikowanym procesem niż sobie wyobrażaliśmy, albo niż sobie życzyliśmy to na pewno. Bezwzględnie tak, że mamy wolny rynek, nie mamy gospodarki centralnie sterowanej, więc nawet jeśli nastąpi, a nastąpi obniżka centralna i będzie kontrola też jakby tutaj cen paliw, to pamiętajmy, że rynek też będzie decydował. Zobaczymy, jakie będą reakcje klientów. My tutaj martwimy się o ten rynek detaliczny, który czeka na te złoty 20 magiczne niżej, ale to i tak będzie bardzo wysoko, bo te ceny paliw poszybowały szczególnie ropy powyżej 50%. Mamy ogromny problem na rynku tutaj, jeśli chodzi o paliwa dla rolników i dla transportu, takiego transportu i logistycznego, towarowego, jak również transportu osobowego. To też odbija się na transporcie turystycznym. Tu już rolnicy pokazali, że to jest bardzo duży problem dla nich, jeśli chodzi o zasiewy, jeśli chodzi o przygotowanie pola do uprawy. Ale podobnie za chwilę pokażą firmy, które zajmują się turystyką, turystyką autokarową, gdzie zaplanowane zostały kontrakty, często już wcześniej wycenione na przejazdy po Europie autokarowe, czy po kraju wycieczki szkolne. To wszystko bardzo rzutuje na cenę bo jak wspomnieliśmy, te kilkadziesiąt procent no, zmienia zupełnie inaczej świat. Miejmy nadzieję też, że kwestie te, które teraz powstały, one wrócą po jakimś czasie do normy. Pamiętajmy, że ekonomia to cykle i dzisiaj mamy cykl bardzo wysokich cen na ropę i ktoś na tym zarabia. Pamiętajmy, że w świecie globalnym ktoś teraz odcina kupony i ma ogromne zyski. Tak było kiedyś, gdybyśmy chcieli zejść na poziom gospodarstwa domowego, na mikrostrukturę, mikroekonomię. Przypomnijmy sobie, masło sprzed pół roku to była złota kostka. Dzisiaj możemy ją kupić w niektórych nawet promocyjnych rozwiązaniach za mniej niż złotówka. Czyli mówiąc w skrócie, to minie, to musi minąć w ekonomii zawsze wszystko... Funkcjonuje w cyklach, a nie cyklach. w stałych Mamy zmianach. Mamy cykle, tak jest, nie ma tak, że my mało to w ekonomii też e, wiele rzeczy możemy obliczyć, ale nie jesteśmy w stanie policzyć i zapanować nad reakcjami konsumenckimi. Ta pierwsza podwyżka w Polsce, ropy i e, w benzyn w ogóle, bo ropa to jest tutaj, olej napędowy jest takim bardzo, takim dużym barometrem tych cen, Wynikała też z pewnego rodzaju szoku rynkowego. Ludzie informowani o sytuacji, jaka może być, też masowo zaczęli nadmiernie kupować i magazynować w niektórych pewnie obszarach też te paliwa. Panie to doktorze, spowodowało... a czy to nie wydarzy się też Zrostu. jutro, jeżeli jutro rozejdzie się informacja, tak, jest obniżka, paliwo na stacjach jest tańsze o złoty dwadzieścia. Czy to też nie będzie tak, że firmy transportowe ruszą gromadzić zapasy? Czy kierowcy nie zaczną gromadzić zapasy? Czy to też nie będzie tak, że zacznie paliwa brakować? i ceny znowu będą szły w górę? No właśnie wolny rynek to y, y, sprawdzi, bo pamiętajmy, że jeżeli zacznie brakować, czy będzie taka, y, taka sytuacja, że się okaże, że gdzieś będą awaryjne przestoje w dostawach paliw, to zapewne te nie odczujemy aż tak dobrze tych obniżek. Więc tutaj zwracam się do uspokojenia też rynku, szczególnie rynku detalicznego, żebyśmy masowo nie ruszyli na stacje, bo mamy w danym momencie niższe ceny. Dodatkowo też te stacje benzynowe przygraniczne. Pamiętajmy, że my też żeśmy swego czasu korzystali ze słowackich stacji, a mamy dość duży pas graniczny zarówno z Niemiecką Republiką, jak i z Czeską Republiką, co też może Spowodować, że stamtąd i w tamtym rejonie może też być pewnego rodzaju zawirowanie cenowe. I przyjazdy po paliwo do Polski. Przyjazdy po paliwo, tak. Turystyka paliwowa. Gdyby, gdybyśmy my byli producentem paliwa w sensie takim, że mielibyśmy źródła ropy naftowej swoje, osobiste, to dzisiaj byśmy się naprawdę cieszyli, panie redaktorze. Dzisiaj byśmy zupełnie inną narrację tutaj czynili, bo byśmy byli tym, który jest zasobny w ropę. wiemy, że za wschodnią granicą ten, który ma bardzo dużo ropy, myślę, że na tym korzysta bardzo mocno. I to jest niebezpieczne w ekonomii. Kiedyś powiedziałem w jednej z audycji, jak rozpoczęła się wojna w Ukrainie, że też musimy jako ludzie zastanowić się, co jest cenniejsze krew czy ropa. No tutaj cały czas ekonomia pokazuje, że pomimo tego, że nie umiemy sami krwi wyprodukować, to olej napędowy ropa staje się tym dobrem, tym złotem lat 80. bo już takie kryzysy były, bywały i nawet w Polsce bywała pewnie młode pokolenie nie pamięta, była reklamentowana benzyna, była na kartki benzyna i ropa naftowa i ropa olej napędowy. Jedna rzecz, panie doktorze, z tego co pan powiedział mnie niepokoi, czyli że bardzo ważne jest to, żeby konsumenci jutro zachowali spokój, nie panikowali i nie gromadzili tego paliwa, jeżeli go nie potrzebują. Obawiam radę, się jeśli... dlatego, że mam wrażenie, że dokładnie to się wydarzy. Ja powiem inaczej, panie rektorze, To jest niezgodne z prawem. Jeśli by ktoś naprawdę próbował na własną rękę gromadzić paliwo, to jest bardzo niebezpieczne. To już pomijam inne aspekty ekonomiczne, ale odpowiedzialności cywilnej, bo e, najważniejszą rzeczą jest umieć przechowywać. Czym innym jest, jeśli przechowuje to rolnik, który ma specjalne zbiorniki przygotowane i on kupuje e, hurtowo paliwo, czy duża firma transportowa, przewozy, czy towarowe czy też przewozy hmm, pasażerskie, one też mają przygotowane swoje dystrybutory, same mają nawet stacje paliwowe, natomiast tutaj no, nie popadajmy w panikę i nie lejmy do każdego zbiornika, jaki tylko mamy, jak kiedyś yy, tankując kilka tygodni temu, zaraz przy tej pierwszej podwyżce, myślę, że do celów czysto jakiś innych pan nalewał do dwóch słoików paliwo. Jest to niezgodne z prawem, jeśli pewnie by ktoś wyszedł ze stacji, by mu zakazał wykonywać takich czynności. Jeżeli już, to tylko i wyłącznie do atestowanych kanistrów, ale nie, nie polecam, bo jeśli nawet nalejecie państwo 10 litrów, to nie przesadzajmy, to nie będą ogromne Ale czynności. też mogą tu... być działania legalne. Pamiętam e, dzień dosłownie po ataku USA i Izraela na Iran, w sieci krążyła wiadomość Którą właściciel firmy transportowej Wysłał do swoich kierowców To znaczy wszyscy teraz jadą na stację I tankują pod korek Bo zaraz będzie drożej Nie obawia się naturalne. pan, że, że jutro to Dokładnie to samo się nie wydarzy? Y Zapewne, jeśli ktoś będzie w trasie, jeśli mamy firmę logistyczną i będzie w innej części Polski, gdzie... A wiemy, mamy wolny rynek, nie w każdym, nie mamy scentralizowanej ceny paliwa. Pomimo tego, że jest obniżka i będzie pewien y, nakaz utrzymania pewnego poziomu cen, to może się okazać, że w pewnej części Polski, gdzie akurat się pojawi ten ciągnik siodłowy z pustym bakiem, no, będzie mógł zatankować pod kurek, ale to jednorazowo zakładam. Także tutaj tego nie zatrzymamy, panie redaktorze. Zdrowy rozsądek wśród kierowców detalicznych... Szczególnie, bo my oczywiście tracimy, ale nie tracimy aż tak dużo, jak chociażby rolnicy, którzy, którym, którzy muszą kilka set litrów albo i więcej. W tysiącach litrów mierzy się spalanie tych, w tych maszynach rolniczych, które za chwilę już wyjechały na pole. Już są nie tylko zasiewy, ale i prace po, porządkowe. To zobaczymy jutro, panie doktorze, czy Polacy są rozsądni? Doktor Adam Karpiński, ekonomista Uniwersytetu USB Meritowe w Wrocławiu. Bardzo dziękuję za komentarz. Dziękuję serdecznie, do zobaczenia. Od dziś wchodzą w życie nowe przepisy, które mają uderzyć w piratów drogowych. Ponownie łączymy się z naszym reporterem w ruchu w okolicy Poznania, Maciejem Szeferem. Raz jeszcze, dzień dobry. Dzień dobry. Maćku, od dziś surowiej karany będzie i teraz uwaga, bo podam te nazwy, jak ją określają policjanci. Zakaz kierowania pojazdem silnikowym lub motorowerem w sposób powodujący celowy poślizg kół lub powodujący celową utratę styczności z nawierzchnią chociażby jednego z kół pojazdu. To są 24 słowa, można je zawrzeć też w dwóch. Zakaz driftowania wchodzi w życie. I albo zakaz niebezpiecznych manewrów wykonywanych na drodze publicznej, tak by można to ująć. Rozmawiałem o tej sprawie ze specjalistą z Automobil Klubu Wielkopolski, który wskazuje wprost, że podniesienie kar za te wykroczenia, czyli zadriftowanie, mówimy tutaj o samochodzie, czyli robienie takich tak zwanych bączków na przykład na rondzie czy jakimś parkingu, może sprawić, że na przykład z dróg zniknie część kierowców wykonujących te niebezpieczne manewry. Komentuje to mać. Maciej Bednik z Automobil Klubu Wielkopolski. To co obserwujemy na ulicach, na placach, przy marketach, to nie nazywajmy tego driftem, na, Nazwijmy to ludzką głupotą, brawurą, bo wtedy nie ma panowania nad samochodem. To naprawdę jest wielka sztuka zapanować nad będącym w poślizgu autem. Dlaczego Maciej Bednik mówi o tym wprost i tak w żołnierskich słowach? Ano dlatego, że drift to jest swego rodzaju sztuka i znawcy motoryzacji doskonale to wiedzą. I warto to ćwiczyć, to jest też piękny sport, który można i należy trenować, ale należy to robić w zdecydowanie innych okolicznościach, czyli na przykład na zamkniętym torze. Oprócz tego wchodzi w życie jeszcze jeden przepis, ten dotyczy jazdy na jednym kole. To również będzie nielegalne. Tak, zdecydowanie tak i grozi za to utrata prawa jazdy. Mówimy tutaj oczywiście o motocyklistach. Zmieniła się też wysokość kary grzywnych. Ta jest zdecydowanie wyższa. Minimalna kara za to wykroczenie to od dziś 1500 zł. Zdaniem Macieja Bednika zaostrzenie kar za oba te wykroczenia było potrzebne. Wysokie kary, zatrzymywanie praw jazdy, dowodów rejestracyjnych przynosi skutek. E, jazda brawurowa, popisy te pseudodrifterskie czy Sprawdzanie osiągów swoich samochodów na długiej, prostej warunkach miejskich na to nie ma zgody ani Policji, ani organizacji, takich jak moja organizacja, czyli Automobil Klub Wielkopolski. Maciej Szewer. O wszystkich tych zmianach bardzo dziękuję. Ja powiem, że jeszcze Ministerstwo Transportu szykuje jedną zmianę. Ta ma być wymierzona już nie w piratów drogowych, tylko ma pomóc młodym kierowcom. To znaczy szykują się zmiany dotyczące egzaminu na prawo jazdy. Usunięty ma zostać ten element znany jako jazda na placu. Czyli słynne cofanie po łuku nie będzie już elementem egzaminu na prawo jazdy. Tak chce Ministerstwo Infrastruktury. Polskie Radio. Jedynka. A z nami połączony jest doktor Igor Protasowicki, ekspert do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. To jest taka fundamentalna trauma chyba każdego młodego kierowcy. Ten, te pierwsze minuty egzaminu na prawo jazdy, czyli cofanie po łuku do pachołków. <śmiech> tak. I, I rozumiem, że na tyle było to traumatyczne, że teraz legislator stwierdził nie, koniec z tym. Ale wbrew pozorom to jest ćwiczenie, które dość łatwo można wykonać i coś, co powinniśmy w gruncie rzeczy sobie dość dobrze wyuczyć, wyszkolić. Plac to jest takie pierwsze miejsce, w którym egzaminator może stwierdzić, czy można z egzaminowanym bezpiecznie wyjechać na miasto i wziąć udział w ruchu drogowym. Ale równocześnie też trzeba powiedzieć, że bardzo wielu młodych kierowców miało taki sposób na plac. Pamiętam, że na przykład wielu młodych kierowców uczyło się, że jeżeli w prawym lusterku zobaczę drugi pachołek, to wtedy skieręcam kierownicę o 2,5 tak, obrotu, dwa i, pół obrotu tak. i wtedy jak w lewym... No właśnie, czy to uczy jazdy? Wbrew pozorom to może nie uczyć samej jazdy jako takiej, ale pewnej techniki. Bo jeżeli wyobrazimy sobie, że zamiast pachołka powinniśmy zobaczyć na przykład koło samochodu, przy którym próbujemy zaparkować równolegle, no to wtedy się wpasujemy dość idealnie. Natomiast później, jak nabieramy ogłady, jak jeździmy po, po mieście, jak parkujemy, to przestajemy zwracać uwagę na takie elementy, zaczynamy parkować bardziej intuicyjnie. Czyli... Pan jednak zalecałby młodym kierowcom, żeby w czasie kursu ćwiczyć na tym placu. To cofanie, to parkowanie w kopercie, że jako element nauki nadal bywa przydatny. Dokładnie tak, no bo tak jak wyrabiamy w sobie pamięć mięśniową, związaną z operowaniem na sprzęgle, z operowaniem na gazie, jak przekonujemy się, że każdy jeden samochód, do którego wsiądziemy, nawet jeżeli to będzie ten sam model z tej samej serii, będzie jeździć troszeczkę inaczej, e, tylko my czy uczymy nasz organizm do wykonywania pewnych powtarzalnych czynności, to z każdym jednym samochodem i w każdym jednym mieście sobie zaczniemy naprawdę dobrze radzić. Niemniej jednak ten plac był owiany złą sławą. Bardzo wiele osób się tego bało Do tego stopnia, że na przykład kilkakrotnie albo kilkunastokrotnie oblewali egzamin właśnie na samym placu. Niekoniecznie z tego powodu, że byli tak nieutalentowani, tylko po prostu tak potwornie się stresowali. To może dobrze, że to znika. Tak, ewentualnie, jeżeli nie chcielibyśmy tak zupełnie eliminować, bo generalnie podejrzewam, że za jakiś czas nam w jakiejś formie i tak plac może wrócić. Może powinniśmy zwrócić po prostu uwagę nie na takie techniczne w stu procentach matematycznie obliczalne aspekty techniki jazdy, weryfikowanie dosłownie z linijką w ręku, czy, czy się wyjeżdża za linię, czy nie, tylko po prostu weryfikację tego, czy ktoś się denerwuje za kierownicą, czy z pewnością podchodzi do tego, co robi, to nam uzdrowi całą Sytuację. No chyba, że wychodzimy z założenia, tak jak niektórzy to robią, że stres za kierownicą też się zdarza i sprawdzenie, czy ktoś potrafi zachować zimną krew również jest cenne, zanim nadamy mu uprawnienia. Tylko, że ten stres może przekładać się z drugiej strony na wyostrzoną uwagę, że bardzo skrupulatnie zwracamy uwagę na każdego jednego uczestnika ruchu, na każdą osobę, która znajduje się na chodniku i minimalizujemy w ten sposób możliwość wystąpienia błędu. Oczywiście wiadomo, że ten stres może też doprowadzić do sytuacji, w której stopy nam się pomieszają i zamiast dusić hamulec, wdusimy wręcz odwrotnie, bo gaz. Natomiast i tak, i tak, takich sytuacji nie da się w stu procentach wyeliminować. Mnie cieszy to, że produkt Producenci samochodów robią wszystko, żeby te samochody dzięki systemom bezpieczeństwa czynnego nas troszeczkę y, zastępowały albo pomagały nam w takich sytuacjach. A może to są ostatnie lata egzaminów na prawo jazdy? Może y, samochody jeżdżące autonomicznie staną się na tyle powszechne, że to już będzie taka no. opowieść starszych, te opowieści o trudach na egzaminach? Tak też właśnie może być, no bo pamiętajmy przecież, że jeszcze jakiś czas temu nie było takiego ograniczenia w prawie jazdy, jak konieczność jazdy ze zautomatyzowaną skrzynią biegów. Dzisiaj już taka możliwość jest, że my możemy całą naszą karierę kierowcy, począwszy od pierwszych kroków po egzamin, zdawać właśnie... W tych warunkach. Może rzeczywiście te systemy autonomiczne kategorii czwartej albo piątej, jak już zostaną spopularyzowane, też staną się takim dodatkowym wpisem do prawa jazdy. Na koniec zapytam, zapytam jeszcze o te zmiany, które rzeczywiście już wchodzą w życie, no bo prawo jazdy to jest projekt. Natomiast od dziś surowsze kary dla piratów drogowych chodzi o driftowanie i jazdę na jednym kole. Czy, taki, czy takie zmiany rzeczywiście były tu potrzebne? I panie redaktorze, bym się skoncentrował na tym, co, co pan powiedział, skierowane przeciwko piratom drogowym. No bo weźmy pod uwagę to, że każdy z nas może przypadkowo podczas ruszania przy pogorszonych warunkach atmosferycznych stracić przyczepność na osi napędzającej pojazd i za to nikt nas kazał przecież nie będzie. Tu chodzi o osoby, które celowo wprowadzają pojazd w oślisk nawet jeżeli nazywamy go kontrolowanym i celowo doprowadzają do oderwania jednego lub większej ilości kół w trakcie jazdy. Przecież jeżeli przypadkowo nam się w motocyklu koło przednie uniesie przy gwałtownym ruszeniu, a nie to, że zrobiliśmy to z, z rozmysłem i kontynuujemy taką jazdę przez kolejne x metrów, to w, za przypadki nikt karał nie będzie. Pamiętajmy, że funkcjonariusze ruchu drogowego to też są ludzie, oni doskonale rozumieją tę sytuację, nie jednej byli świadkiem. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z piratami drogowymi, to moim zdaniem każde środki, które zastosujemy przeciwko nim są jak najbardziej uzasadnione. Doktor Igor Protasowicki, ekspert do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Wszystkiego bezpiecznego. My Zmieniamy temat. Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkich podróży na Kubę. MSZ wydał w tej sprawie ostrzeżenie najwyższego czwartego stopnia. Podobne ostrzeżenie resort wydał ostatnio w dniach poprzedzających atak Izraela i USA na Iran. Magdalena Skajewska śledzi tę sytuację. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy to może być zapowiedź kolejnej interwencji USA? Czy to jednak jest nadinterpretacja? Pamiętamy, że Donald Trump mówił o po ataku na Wenezuelę, że Kuba może być następna. I z tego się nie wycofuję, mówiąc tylko teraz, że po Iranie Kuba będzie następna, więc oczywiście w przypadku Donalda Trumpa nie można wykluczyć niczego. Natomiast też z Pytanie, tego oświadczenia... Iranie, bo to też jest niejasne. Jeszcze z pewnością, na, z pewnością nie. Z tego oświadczenia MSZ-u wydaje mi się, że dość jasno wynika, że odradzane są podróże na wyspę, przede wszystkim ze względu na dramatyczną dziś sytuację gospodarczą w tym kraju. MSZ przypomina, że panuje tam racjonowanie benzyny. Ograniczenia są w dostępie do oleju napędowego, w tym paliwa do samolotów. Kilkunastogodzinne przerwy w dostawach prądu oznaczają, nie ukrywajmy, dość duże trudności dla wszystkich, którzy mieliby dzisiaj podróżować po Kubie. Turyści muszą też liczyć się z, z niezapowiedzianymi zmianami zakwaterowania, trudnościami w dostępie do wody, transportu, czy do służby zdrowia. Do tego oczywiście dochodzi możliwość protestów społecznych i niepewna sytuacja bezpieczeństwa, bo ten trwający już od lat kryzys gospodarczy pogłębił się tylko w ostatnich tygodniach i miesiącach, po tym jak po interwencji amerykańskiej właśnie w Wenezueli, Stany Zjednoczone odcięły dopływ wenezuelskiej ropy na Kuba, a później wydały zakaz dostaw energii, żeby doprowadzić Reżim do upadku. Kuba ma bardzo ograniczone własne zasoby energetyczne i stąd bardzo częste przerwy w dostawach energii, czyli blackouty. Sami Kubańczycy są już tą sytuacją bardzo zmęczeni. Posłuchajmy. Sytuacja jest fatalna. Mamy problemy polityczne i gospodarcze. Kryzysy wszelkiego rodzaju, ekonomiczne i społeczne. To trwa od dziesięcioleci i narasta z powodu złej polityki. Por mal Ciągle jakieś problemy. Nie mamy już z czego żyć, nie mamy się z czego utrzymać. Ani starzy, ani młodzi nie mają pracy. Wszelka działalność gospodarcza powoli zanika. MSZ przypomina, że jeśli ktoś już zdecyduje się na lot na Kubę, przy pełnej świadomości oczywiście panujących tam warunków, to musi regularnie sprawdzać status lotu, bo część połączeń na Kubę może zostać czasowo zawieszona. Trasa i godziny lotów mogą zostać zmienione i trzeba także śledzić komunikaty przekazywane przez linię lotniczą albo organizatora podróży. No, Kuba jest pięknym i z pewnością bardzo ciekawym krajem, ale jeżeli ktoś nie musi absolutnie teraz tam jechać, to pewnie warto tę podróż jednak przełożyć. Mamy do czynienia z bardzo ciekawą sytuacją, mianowicie Rosja wysłała tankowiec w kierunku Kuby przy zgodzie Stanów Zjednoczonych i to jest tu interesujące. Tak, wiemy już od kilku dni, że na Kubę zmierzają właściwie dwa tankowcy, czy też zmierzały z rosyjskim ładunkiem. Jeden z banderą Hongkongu przewożący paliwa i jeden z banderą rosyjską przewożący ropę. Ten pierwszy w związku z groźbą sankcji amerykańskich zmienił w pewnym momencie kurs i popłynął w kierunku Trinidadu i Tobago, czyli takiej małej wyspy niedaleko wybrzeży Wenezueli, ale a ten drugi, znajdujący się na listach sankcyjnych Stanów Zjednoczonych, cały czas konsekwentnie zmierza na wyspę. Prezydent Trump, pytany o to, czy zezwoli na jego wpłynięcie na Kubę i czy to pomogłoby Władimirowi Putinowi, odpowiedział tak. To mu nie pomoże. Straci cały ładunek ropy. To wszystko. Nie ma problemu, jeśli chce to zrobić. A jeśli chcą to zrobić inne kraje, to mnie... Też to nie obchodzi. Nie będzie to miało żadnego wpływu. Kuba jest skończona. Mają zły reżim i bardzo złe skorumpowane przywództwo. I to, czy dostaną cały ładunek ropy, nie będzie miało znaczenia. Wolałbym, żeby to do nich nie dotarło, ale czy Rosja, czy ktokolwiek inny będzie chciał im to dostarczyć? No ludzie potrzebują ciepła, potrzebują ogrzewania, wszystkiego innego. Tego potrzebują. Tak mówił prezydent Trump, czyli niejako tłumaczył, że z powodów humanitarnych na tę dostawę zezwala, aczkolwiek w szerszym kontekście to oczywiście świadczy o takim, takiej braku konsekwencji ze strony Stanów Zjednoczonych w polityce sankcyjnej i polityce wobec Rosji. Nie tylko zresztą, jeżeli chodzi o brak konsekwencji i Stany Zjednoczone. Magdalena Skajewska, bardzo dziękuję. dziękuję. W radiowej jedynce wracamy do smutnej informacji o śmierci jednego z najwybitniejszych polskich pisarzy XX wieku. W wieku 94 lat zmarł Wiesław Myśliwski, laureat Nagrody Literackiej Nike za Widnokrąg i Traktat o łuskaniu fasoli. Informacji o jego śmierci podał dziś Instytut Książki. W studiu jest Anna Stępniak. Dzień dobry. Śmierć Wiesława Myśliwskiego skomentowało już wielu twórców i też wiele instytucji kulturalnych. No to ja nie będę komentować śmierci Wiesława Myśliwskiego. Mogę tylko powiedzieć o swoich y, takich... Spotkaniach z nim nigdy nie przeprowadziłam wywiadu z Wiesławem Myśliwskim, ale dla mnie to jest symbol mądrości, takiego nieśpiesznego oglądania świata z perspektywy człowieka, który życie poznał od najdrobniejszego ziarnka piasku. Pochodził ze wsi, pracował w gospodarstwie. To jest tak jeden z najważniejszych polskich pichcarzy. I choć czerpie w swoich utworach z tradycji wsi, z jej języka, z takiego wiejskiego widzenia świata, to jego dzieła są uniwersalne a nawet magiczna. Czym dla niego jest literatura? Czym była? Trudno odpowiedzieć, czym była literatura. Tak mówił. Literatura jest właśnie konstrukcją świata. Literatura jest próbą ujrzenia świata jako jednak pewnego porządku, logicznego porządku. To literatura nie pozwala się człowiekowi zgodzić na bez sens świata. W ogóle sztuka, żeby nie ograniczać tylko Literatura nas broni przed. Literatura nas broni. Właśnie. Debiutował w 1967 roku powieścią Nagi Sad, która zresztą została sfilmowana. Wiele jego utworów było sfilmowanych. Powstał film przez dziewięć mostów, do którego sam napisał scenariusz. Umocnił swoją popularność powieściami Kamień na kamieniu, też sfilmowaną i widno, krąg oraz traktat o łuskaniu fasoli powstał znakomity spektakl telewizyjny. W jednym ze swoich esejów obwieścił śmierć kultury chłopskiej, bo jak pisał ta kultura umarła, gdyż przestały istnieć warunki potrzebne do jej rozwoju, ale sam swoją wieś no, miał wdrukowaną w pamięć, czy rac raczej w duszę. Tak o tym mówił. Ja widzę te... Przygarbione chałupy, z cechami kryte, te drzwi, te okna, te ławeczki przed domami, tych ludzi siedzących na ławeczkach. I wcale mi ten widok realnej wsi, obecnej ceglanej, nie jest w stanie przesłonić tamtego. Ja nawet nie wiem, czy ja nie bardziej tamto widzę ostrzej niż to, co rzeczywiście wchodzi w moje oczy. Ja widzę tamtą wieś. Ja wiem, gdzie tu była ławeczka, gdzie tu kamień był, na którym siadywali, gdzie drzewo stało, którego nie ma. Ja nie widzę po prostu. To jest tak wyryte w mojej duszy, że moje oczy muszą się podporządkować mojej duszy po prostu. Moje oczy mogą się muszą się podporządkować mojej duszy. Wiesław Myśliwski dzisiaj po 19 w pierwszym programie Polskiego Radia nadamy specjalną audycję, której przypomnimy radiowe rozmowy z Wiesławem Myśliwskim. Państwo słyszą niezwykle mądre, takie wnikliwe zdania. No i fragmenty jego spotkań z publicznością, bo te też były niezwykle interesujące i Poruszające oraz fragmenty jego książek. A w nocy przypomnimy reportaż Krzysztofa Wyżykowskiego właśnie o tej śmierci kultury chłopskiej. Jego dzieła były bardzo wiele razy przenoszone. Podpisał też dramaty na ekran i klucznik, potem dramat to też Złodziej, ale to jest w ogóle niemożliwe, jak umierają ludzie, którzy stanowili taką epokę, Taką opokę i epokę w naszym życiu. Do tych wspomnień, komentarzy i rozmów będziemy w jedynce wracali dzisiaj o 19 na pewno, ale te archiwa dostępne są też na naszej stronie internetowej. Zachęcamy oczywiście do wejścia na nią. Pan Następniak, bardzo dziękuję. Program pierwszy Polskiego Radia. W co zmieniamy temat. Prawie 263,5 miliona złotych zebrała w tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Poinformował o tym kilkanaście minut temu szef WOŚP Jerzy Owsiak. To kwota wyższa niż deklarowano krótko po samym finale i to o ponad 70 milionów złotych. Przed Dziecięcym Szpitalem Klinicznym w Warszawie jest Dagmara Kędzior. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak ta kwota ma się do planów samej fundacji? No wystarczy na pewno na zrealizowanie wielu planów, bo choć faktycznie ta tegoroczna kwota jest mniejsza niż zebrana w ubiegłym roku, w ubiegłym roku padł rekord i było to prawie 290 milionów złotych, to Jerzy Owsiak, prezes Woźp mówił, że ta zebrana w tym roku jest wystarczająca w stosunku do potrzeb. 263 miliony 477 929 83 zł. 83 grosze. Te pieniądze starczą na to, aby gastroenterologia była e, jak najlepiej zaopatrzona już. Ułupiliśmy e, cztery bardzo ważne urządzenia. Pamiętajcie Państwo, nie płacimy nikomu z góry. Płacimy dopiero, kiedy urządzenie przyjedzie do nas. Pamiętajcie Państwo, że każde urządzenie ma trzy lata gwarancji. E, standardowo są dwa lata. Nie płacimy dodatkowo za ten rok. I tak trzeba też przypomnieć, na co zbierał Woś. było to Był to temat zdrowych brzuszków małych dzieci w kontekście takim, że te dzieci niestety bardzo często chorują na wszelkiego rodzaju choroby układu pokarmowego. I tak Jerzy Owsiak tutaj przez wiele minut dziękował za pracę wszystkim wolontariuszom, firmom, które się włączyły w całe to przedsięwzięcie. Tu możemy przypomnieć, jak w styczniu na ulicach pracowały tysiące wolontariuszy. Wiele firm włączyło się w te akcje. Zresztą można było na przykład wylicytować rakietę Igi Świątek w finale Woś brało też udział Polskie Radio. Tu przypomnę, mogliśmy wylicytować m.in. udział w Strefie Wpływów, czyli takiej audycji organizowanej przez dziennikarzy politycznych, ale można też było wylicytować komentowanie mecza, meczu piłkarskiego z dziennikarzami radiowej jedynki. No i też rozmawialiśmy o tym, co teraz z tymi pieniędzmi i tak profesor Jarosław Kierkuś z Kliniki Gastroenterologii z Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie mówił, że pierwsze kontrakty już z tych pieniędzy, które zebrano, zostały podpisane. Zostały wybrane w przetargu cztery zestawy dla czterech klinik w Polsce dla Krakowa, Katowic, Warszawy i Poznania. I te sprzęty wkrótce powinny trafić już do klinik, co nam znacznie po pozwoli opiekę nad pacjentami. Do tej pory takich sprzętu nie było w ogóle w klinikach pediatrycznych. Zaczynamy od sprzętu endoskopowego, który jest najbardziej potrzebny w tej chwili, ale oczywiście inne inne sprzęty w kolejności będziemy też e, organizować przetargi dla klinik w Polsce. Jaki to sprzęt? O to pytałam eksperta Fundacji Włośby, Bohdana Maruszewskiego, który mówił, że to jest taki sprzęt bardzo nowoczesny, którego w Polsce brakuje. A więc endoskopowe ultrasonografy. EUS, endoskopowa ultrasonografia, zupełnie nowa technologia dla pięciu ośrodków w kraju, tych, które tego potrzebują i, i, i chcą to wykorzystać. I żeby jeszcze tak nakreślić, jak dużym problemem są układ, choroby układu pokarmowego wśród dzieci, to ekspert Fundacji WOŚP, profesor Bogdan Maruszewski, podkreślał, że to jest naprawdę ogromna skala wśród tych osób niepełnoletnich. Choroby przewodu pokarmowego u dzieci... To druga grupa chorób pod względem częstości w całej populacji pediatrycznej. W związku z tym jest to problem, jest to, są to setki tysięcy porad rocznie, y, również badań diagnostycznych, zabiegów, y, także to jest problem o bardzo dużej skali. Dziecięcy Szpital Kliniczny, w którym ja teraz jestem, to nie bez powodu wybrane miejsce na ogłoszenie wyniku finału WOŚP, bo jeśli tutaj przyjdziemy, to faktycznie tego sprzętu jest tutaj bardzo dużo już z poprzednich tak naprawdę akcji. Placówka jest bardzo nowoczesna i jak już się dowiedzieliśmy, to część sprzętu zakupionego w ramach tegorocznego finału również trafi do tego miejsca. Dagmara Kendzior, bardzo dziękuję. Raz jeszcze przypomnę tę liczbę. 263,5 miliona złotych. Tyle zebrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w tym roku. skoro mówimy o dużych liczbach, to czas na ekonomię. Błażej Prośniewski ze mną w studiu. Dzień, Dzień dobry. dobry. I Błażej czasami lubi nam przypominać o ważnych rzeczach. Tak, od dziś bowiem do 24 kwietnia można składać wnioski o dotacje na mikroinstalacje fotowoltaiczne i magazyny energii. To jest taki przejściowy program, który ma wypełnić lukę pomiędzy zakończeniem programu Mój Prąd 6.0 a nowym programem wspierającym rozwój magazynowania energii z funduszu modernizacyjnego. Tym razem do rozdysponowania jest 335 milionów złotych. Co istotne, o to wsparcie mogą ubiegać się osoby, które już zrealizowały swoje inwestycje w okresie między sierpniem 2024 a końcem października 2025. A na co dokładnie można dostać to dofinansowanie? O tym mówi Anna Trudzik z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i można tu uzyskać dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej plus magazynu energii i ciepła. Lub jeżeli już wcześniej skorzystano z dofinansowania do instalacji PV, to można przyjść z wnioskiem rozszerzonym i uzyskać dofinansowanie do magazynu energii. Poziomy dofinansowań zostały określone takie same jak w Mój Prąd 6.0, czyli można uzyskać do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 7 zł w przypadku instalacji PV. W przypadku magazynów energii natomiast maksymalnie można dostać 16 tysięcy i jeśli chodzi o magazyny ciepła to będzie to nie więcej niż 5 tysięcy złotych na jedno przedsięwzięcie. Tu też warto pewnie dodać, że jeszcze w tym roku ma ruszyć nowy program wspierający rozwój magazynów energii. Na ten cel zostanie przeznaczony ponad miliard złotych. Błażeju jest jeszcze informacja sprzed dosłownie chwili. Mamy już rozporządzenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen za paliwa. One wchodzą w życie od jutra. Za 95 to jest 6, 6 zł. 16 groszy, za diesla 7 zł. 60 groszy, więc mamy potwierdzenie, że te obniżki, które zapowiadaliśmy na początku programu, one wchodzą w życie od jutra. Od jutra pewnie kierowcy będą mogli faktycznie tankować taniej. Dodajmy, to są ceny maksymalne, a zatem na niektórych stacjach pewnie będzie można zatankować jeszcze taniej. Jak to będzie wyglądało w praktyce? O tym między innymi jutro też będziemy mówić w sygnałach dnia po 7.30. Ale dzisiaj jeszcze ciekawa informacja dla tych z Państwa, którzy być może zastanawiają się nad przeświatką na komunikację miejską przy tych cenach. Dokładnie tak. Chodzi o kolej, bowiem Pomorze jest pierwszym regionem w kraju, który od dziś ma takie porozumienie pomiędzy PKP Intercity a lokalnymi przewoźnikami. Chodzi o Polregio i SKM. W Polsce to jest na razie nowość, choć w innych krajach w krajach europejskich jest to dość popularne rozwiązanie, a chodzi o to, że na jednym bilecie będzie można korzystać z usług różnych przewoźników. Na tym porozumieniu mają zyskać zarówno mieszkańcy regionu jak i turyści. Jak to będzie wyglądało w praktyce? Jeśli chodzi o mieszkańców, to osoby, które posiadają bilet miesięczny w ramach taryfy pomorskiej będą mogły na danej trasie, na której mają wykupiony bilet podróżować nie tylko SKM-ką czy Polo ale także pociągami Intercity i TLK, co ważne bez dodatkowych opłat. To w założeniach ma ułatwić codzienne dojazdy do szkoły, uczelni czy pracy. Natomiast turyści, którzy do Trójmiasta przyjeżdżają pociągami dalekobieżnymi, będą mogli na podstawie swojego biletu korzystać także z połączeń SKM i PoloRegio na terenie Trójmiasta będą mieli na to 75 minut, zarówno od momentu przyjazdu do Trójmiasta, jak i przed wyjazdem z niego. Błażej Prośniewski, bardzo dziękuję. dziękuję. Ja przypominam jeszcze informację z ostatniej chwili. Obniżka cen paliw rzeczywiście wchodzi w życie od jutra. Ustanowione zostały już ceny maksymalne. Program pierwszy Polskiego Radia. Myślimy o cenach paliw, ale też wiele osób już myślami jest przy świętach. Przed nami zakupy, porządki i gotowanie. A czy na koniec tego wszystkiego otrzymamy chociaż nagrodę w postaci ładnej pogody? To pytanie kieruję teraz do klimatologa Rafała Maszewskiego, z którym już mamy połączenie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Czego możemy się spodziewać w święta? No optymistyczne są informacje. Tutaj Uf. nic się nie potwierdza, żeby miała, nie wiem, wrócić jakieś, jakieś akcenty zimowe na Czyli święta. i będą w ogóle nie będą białe święta. Widać. Nie, to, to, to, to, to, to można powiedzieć, że białe święta nie będą, a dodatkowo można powiedzieć nawet, że więcej, bo powinien być taki wyraźny pochód wiosny. Jest spora szansa, no jeszcze parę dni mamy do świąt oczywiście w prognozach różne zwroty akcji były, ale bardzo dużo wskazuje na to, że z południa południowego zachodu będzie napływać do nas coraz cieplejsza masa powietrza, począż od piątku, soboty, także tu prawdopodobnie koło niedzieli, poniedziałku, nawet miejscami jest szansa na około 20 stopni, może nawet miejscami więcej, no tak to się rysuje, taki scenariusz, ze sporą dawką słońca, chociaż na północy, północnym zachodzie Polski, która będzie bliżej niżów z nadpółnocnej Europy, no niewykluczone jakieś opady, to zobaczymy, ale generalnie, no, powyżej 10 stopni, nawet miejscami może do 20, do około 20 stopni, też nie, nie zabraknie tego słońca, czyli no, jak na święty ta Wielkiej Nocy, to no całkiem całkiem na pewno korzystna pogoda, bez żadnych akcentów zimowych. Czy jest jeszcze za wcześnie, żeby powiedzieć, jaka będzie temperatura w poniedziałek? Chodzi o to, jak nieprzyjemne będzie, jeżeli ktoś zostanie oblany wodą. No tak jak wspominałem, jest tutaj szansa na te kilkanaście stopni, nawet powyżej 15 stopni, czyli aż tak nieprzyjemnie nie powinno mimo wszystko być, a kto wie, czy gdzieś tam miejscami i pogoda się do tego nie przyczyni, że też będzie trochę śmigusa dyngusa, ale to za daleko jeszcze do tych szans, że... nie musimy rezygnować, nikt nie złapie zapalenia oskrzeli od oblania wodą. No nie powinno być pod względem termicznym jakoś tak źle, no bo mówię, to nie, to nie, nie, nie, nie będzie poniżej 10, poniżej 5, jak to bywało kiedyś w święta Wielkiej nocy, ale zdecydowanie kilkanaście stopni na plusie, czyli najlepiej oblewamy po południu, bo wtedy temperatura najwyższa. Czyli trzeba wytrzymać do popołudnia. Dobrze. A Później, po świętach, ja wiem, że to jest taki stały fragment mm. gry, że ja pytam o to, jakie będzie lato albo jaka będzie wiosna, a pan doktor odpowiada, że to nie jest takie proste i że tak się nie da. No kwiecień, plecień, bo no właśnie, trochę tak. zimy, trochę lata, ale tej zimy nie widać w prognozach długoterminowych nawet, a bardziej widać może nawet lato, bo kto wie, czy w pierwszej połowie kwietnia nie zdarzy się dzień, dwa, trzy, może z temperaturą nawet i bliżej 25 stopni, nie jest to wykluczone, sporo takich odsłon się pojawia, wyliczeń, że nawet i 25 się pojawi w jakiś dzień, także no, zimy nie widać w kwietniu, a widać raczej większe ciepło, nie zawsze będzie oczywiście 15-18 stopni, bo będą dni też chłodniejsze, nawet poniżej 10 stopni, ale generalnie temperatura dominować będzie powyżej normy, czyli ta wegetacja, no przyroda będzie się coraz szybciej budzić do życia. To, co niepokoi, nadal to no, mała ilość opadów. Szczególnie w centralnej całej centralnej Polsce tych opadów powinno być bardzo mało, a parowanie będzie coraz większe, bo i temperatura coraz wyższa. jakby startuje nam wegetacja, to w ogóle pobór wody się nam zwiększy, a tych opadów zimą, szczególnie w centralnej Polsce, też było nie za dużo. Także tutaj jakiś niepokój się pojawia, no, bo jednak trochę słońca będzie. Opadów niestety yy, niewiele. No i generalnie wiosna powinna się nam rozkręcać. Na razie nic nie wskazuje na jakieś tam ataki zimy, które w kwietniu jeszcze były możliwe w pierwszej dekadzie, pierwszej połowie przecież w przeszłości. Jeszcze mieliśmy i sporo śniegu i czasami mróz. Ten tydzień jeszcze do piątku, czwartku miejscami w Polsce przymrozki się będą pojawiać. Na południu gdzieś w górach, pod górami też nawet jeszcze śnieg się pojawi, także jeszcze jeszcze trochę takich zimniejszych akcentów, ale od piątku coraz, coraz, coraz to cieplej. A po świętach już będziemy mogli zacząć pytać o pogodę na majówkę. Taka tradycja e, też powielka no, pe, Pewnie tak, bo to już będzie po 5-6 y, kwietnia, chociaż no dobrze, to jeszcze to... jak dla mnie daleki okres. Rozumiem, ale no tym wstępnie już się umawiamy na komentarz. Rafał Maszewski, klimatolog, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuj, dziękuję, do usłyszenia. W studiu Krzysztof Kuzak. Dzień dobry. Dzień dobry. Słyszymy już tutaj zapowiedzi lata, ale jeszcze troszkę śniegu przywołamy teraz. Trochę e, sportów zimowych. No właściwie takie wspomnienia o zimie, e, dlatego że... Wczoraj przez cały dzień śledziliśmy ten ostatni dzień, ostatni, ostatni właściwie dwa skoki Kamila Stocha w jego sportowej, pięknej sportowej karierze. Wczoraj ją zakończył, swój ostatni skok oddał na Mamucie w Planicy, gdzie tradycyjnie odbyły się zawody wieńczące sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich.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 No to podsumujmy. Trzykrotny złoty medalista olimpijski, dwa indywidualne tytuły w Soczi, jeden w Pjongczangu, ma także brązowy medal olimpijski w drużynowej rywalizacji w Korei Południowej, do tego sześć medali Mistrzostw Świata i trzy w Mistrzostwach Świata w Lotach. Dwa razy kończył sezon z kryształową kulą za zwycięstwa w Pucharze Świata, no i trzy razy wygrał prestiżowy turniej czterech skoczni. Na jutro czekamy na wielki mecz piłkarskiej reprezentacji Polski. Polacy zagrają w Sztokholmie ze Szwecją o awans na tegoroczne Mistrzostwa Świata. O szczegółach Tomasz Kowalczyk.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 Tak, bardzo dziękuję. W studiu jest też inny Krzysztof Grzybowski. Dzień dobry. Który na program, tylko szczerze, na program, w którym czekamy na telefon od państwa, przygotował temat hmm, trudny, No jaki? jaki? Śmierdzący? Tak, trudny, kontrowersyjny, no, wywołujący duże to. emocje. Będzie o właścicielach psów, którzy nie sprzątają po swoich pupilach i czy są sposoby na to, żeby ich jakoś zmusić, zawstydzić, przekonać? Zobaczymy, co z tego wyjdzie Czuję, że słuchacze będą chętni, żeby zabrać głos Dobrze czujesz Krzysztof Grzybowski, po 13, to było w samo południe Karol Srówka. do usłyszenia Jedynka. To jest radio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 ty Marian, patrz jakie wielkie kurczaczki cik, cik, cik, cik. Barbara, Barbara, to nie kurczaczki To przeceny na święta w Media Expert. Takie wielkie? No Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Samsung Jet 85 Premium Myje i poleruje Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2049 zł Teraz za jedyne 1799 Z kodem rabatowym taniej o 250 zł Gwarancja dostawy przed świętami Media MediaExpert Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie Kaufland jest fresh na Wielkanoc Sprawdź naszą szeroką ofertę na Wielkanoc W poniedziałek i wtorek Filet z piersi z polskiego kurczaka 14,99 kg z Kaufland Kart 5 kg na osobę A mandarynki, kilogram 3,99 z Kaufland Kart Kolejna promocja już od środy Idę tam, gdzie wszystko mam Kaufland Reklama Radio Kierowców Ewa Mierzejewska, zapraszam. Nie mamy od służb oficjalnych informacji o zdarzeniach i utrudnieniach po kolizach i po wypadkach, ale mamy naszych czujnych słuchaczy i tu zgłoszenie z a Autostrada 2, 383, 398 kilometr stronę łodzi. Wypadek. Przyjechały dopiero służby, ale korek już jest około 6 km. Także ostrożnie. Ten korek niestety się wydłuża, jest między Nieborowem a Wiskitkami. Na jezdni w kierunku Poznania. W tej chwili ma już ponad 8 km. Służby nie potwierdziły i też nie poinformowały, co zdarzyło się w tym miejscu, ale wygląda na zwężenie po zdarzeniu drogowym. Cały czas utrzymują się korki na drodze krajowej numer 28 ze Komielnej, Białej do Wadowic, także w Makowie Podhalańskim i tutaj także w, na drodze do Nowego Sącza widać spowolnienia. Tutaj korkuje się też właśnie droga krajowa numer 28, także droga krajowa nr 75 między Starym Sączem, a Nowym Sączem. Na styku województw Dolnośląskiego i Opolskiego mamy zator na wojewódzkiej trasie z Grotkowa do Łukowic-Brzeskich. Na Mazowszu wzmożony ruch na S8 w Warszawie. To są spowolnienia, nie korki. Na jezdni kierunku Marek i Stoku spowolnienie od węzła Marymoncka do węzła powąskowa. W przeciwną stronę jest spowolnienie na wysokości węzła Marymoncka. Na krajowej siódemce jest cały czas korek na trasie Łomianki-Warszawa na wysokości Młocin. To najezdni w kierunku Warszawy. W przeciwną stronę są spowolnienia. Mamy także wzmożony ruch na 61C na trasie Jabł Jabłonna-Warszawa albo Legionowo-Warszawa. Natomiast na moście północnym można przejechać bez utrudnień. No i mamy też spowolnienia na drodze krajowej nr 79 na odcinku Piaseczno-Warszawa. To jest oczywiście ulica Puławska. ДИНАМИЧНАЯ